Okazja do skorzystania z bębenka dobra. Mam Jeszcze. bardzo mało. Dobra inwestycja. Jaram się. Tak. tak. Czego mam od dawna, żeby to nie było, że to kupiłem do podcastu? To jest specjalny bębenek podcastowy kota. Jery nastąpiła chwila wiekopomna. Mhm. Zamontowałem do swojego komputera kartę GeForce GTX 1060, którą kupiłem chyba pół roku temu, już nawet nie pamiętam. Aha. I okazało się, że nie mieści mi się w obudowie. Aha. Pamiętam to. Miałem Więc... ci pomóc piłować tę obudowę. Jak to rozwiązałeś? Przez bardzo długi czas nie chciało mi się ani wymieniać obudowy, bo to by się wiązało nie tylko z kosztami, ale też z przenoszeniem wszystkiego. Uh -huh. ani też nie chciało mi się jej piłować, no bo to męcząca praca. Tak. Nawet okazało się, że bardziej męcząca niż podejrzewałem, bo myślałem, że zajmie mi to z pół godziny takiej lekkiej, przyjemnej. Se, se popiłuję a okazało się, że tak się zmęczyłem, że wszystko mnie bolało, byłem wycieńczony, musiałem od razu coś zjeść, jak skończyłem. A udało ci się w ogóle jakieś e, znaczące nacięcie zrobić w tym czasie? No, no tak, no ja to skończyłem. Zamontowałem tą kartę. A, to zamontowałeś ją przez nadpiłowanie tej obudowy. Tak. Z, wy, wziąłem sobie w środku, no przeszkadzała mi jakby półka na dyski twarde i na e, tą, jak to się nazywa. I na dyski te, napędy optyczne no, no, no, i tak no. dalej. I problem w tym, że akurat ta karta tam się układała, gdzie się złączają te dwie półeczki, więc no, mm -hmm. miałem dużo problemu z tym, żeby tam obcinać, bo by było grubo jak są dwa kawałki metalu się stykają. Mm -hmm. Ale zrobiłem to. Ale chyba za oknem jest bardzo głośno i chyba słyszysz tą piłę czy nie? Nie. nie Nie. A to spoko. Czasem. I tak na szybki wpadek zamknę. No spoko. Wracając do opowieści. No właśnie. Eee, znaczy no to już koniec. No. Wypiłowałem w tam kawałki metalu jakoś tam. Z... Nie, nie wyciąłem ich całkowicie po prostu. Z... odciąłem ich na tyle, żeby móc je po prostu zgiąć do środka i zrobić miejsce na tą kartę graficzną. Udało się, mam ją. Mhm. W tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że przecież w momencie, kiedy uciąłem jeden jakby punkt oporu dla tej półki na dyski twarde, to moje dyski twarde nie będą się stabilnie trzymać na tej półce. Uh -huh. I? Nie ja pomyślałem o tym wcześniej. A. No, jakoś tak docisnąłem, udało mi się włożyć w te szyny, więc jakoś się tam trzymają. Jeszcze na wszelki wypadek wziąłem kawałek jakiegoś, nie wiem, drutu ogrodowego, nie wiem, czy tak to się nazywa. i Po prostu obwiązałem tę półkę, tak żeby się trochę bardziej, bliżej siebie trzymała. No i od paru dni działa. Zobaczymy jak długo. Widzisz, A jak... wszystko to po to, żeby zagrać w, metal, w nie metal Gear Mirror's Edge Catalyst, który tak bardzo mi się nie podobał. Matku, no. <giby> Widzisz, jakbyś podobnie jak ja zainwestował w pro gamingową obudowę firmy Fractal Design, to miałbyś dyski montowane z boku po drugiej stronie płyty głównej i nie byłoby problemów z kartą graficzną. Tam mam moją kartę SSD kartę SSD. Czy tam dysk SSD? Pretty sure, że to są dyski. Ale nieważne. To co jest ważniejsze, to że rozpoczynamy jubileuszowy, solenizacki i rekordowy 20. odcinek hitboxów i frame'ów. Hitboxy i frame'a odcinek 20. Aleś, dzień dzięki, że mnie wprowadziłeś w to. Owszem. Jestem kot. Ja jestem Hirio. I dostarczamy wam 20. odcinek podcastu Hitboxy i frame'a pogadamy dzisiaj o, głównie o bijetykach, bo zebrało się bardzo dużo tematów tak trochę na fali naszych zeszłotygodniowych opowieści o turniejach a teraz powiemy o m.in. zapowiedziach bietkowych, o których dowiedzieliśmy się w trakcie tych turniejów tak, mamy dla was przygotowanych parę gierek, ale przede wszystkim nastawcie się na odcinek typowo newsowy, będzie o czym gadać będzie o czym spekulować i mamy zamiar to właśnie robić, ale zaczniemy od tych gierek o których wspominałem więc kot. Jeśli byłbyś uprzejmy, to opowiedz nam, w co grałeś. No jest tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, przez ostatnie, ile to było miesiąc? Mm -hmm. Ile jasne było? Trzy? Mm -hmm. Trochę gier przyszedłem. Jedno z nich było, czemu? Nie, o rany. To. Nie powiedziałem wam o bardzo ważnej rzeczy, o tym, co sądzę o Mass Effect 2. <laughs> Aha. I to jest temat, którego muszę zacząć ponieważ Mass Effect 2 jest jedną z kier, których najmniej przyjemnie mi się grało w życiu. Aha. Mam na tej, gry, na tej grze same złe rzeczy do powiedzenia bardzo mi się nie podobała. Wspominałem chyba tam tuż przed naszym y, Saba, nie, y, przed naszą przerwą, zawieszeniem, że grałem w tą grę, próbowałem ją przejść, męczyłem się, w końcu zmęczyłem. No i tak, po pierwsze, nie podobała mi się rozgrywka, szeroko pojęta. Gra jest takim bardzo sztampowym strzelanką z osłonami. Mhm. Bardzo sztampowym strzelanką, tak to chciałem powiedzieć. Ideal. Polska to trudna Bardzo sztampową strzelanką z osłonami, mhm. w której chowamy, przyklejamy się do osłon, wychylamy się z nich, by strzelić. Jak trochę nam zejdzie żyćko, to chowamy się za osłonę, żeby nam się zregenerowało i w koło Macieju. Ej, ej, ej. O, zasnąłeś już? Ej, zasnąłeś, Zasnałeś? A, już się obudziłeś. Nie, nie, używa, już nie używa się tego powiedzonka w mojej obecności bez oddania mi trademarków. Wszyscy Macieje ja to... mają porówno prawa do tego tekstu. Więc się przynajmniej okay. ukłoń i uchyl kapelusza. Nie. Taki jestem buntownik. No to nawijaj o tym Mass Effect'cie, bo widzisz, tak się złożyło, że ja akurat nie grałem w żadnego Mass Effect'a. Nigdy, wcale, ani trochę. Więc chcę, chcę się w miarę streścić, tak. bo więc nie skończyłem o tym właściwie. No więc mamy tą strzelankę z osłonami. Sobie tak się wychylamy, strzelamy. Generalnie problem w tym, że generalnie nie jestem w ogóle fanem strzelanek z osłonami tak naprawdę. Natomiast miałem frajdę z kilkoma z nich, kiedy są przemyślane wokół tak podstawowej rzeczy jak to, żeby jakoś, nie wiem, wyrzucać przeciwników za osłony albo żeby oni zmuszali ciebie do wyjścia za osłony. Tutaj generalnie nie ma nic takiego, nie ma granatów, niektóre osłony się niszczą, ale jest ich bardzo niewiele. Generalnie przez większość czasu gry faktycznie należy po prostu podejść do najbliższej osłony, kiedy tylko zaczyna się walka i za tą osłoną spędzasz 90% walki, dopóki nie zdejmiesz większości przeciwników, a dopiero jak jest już ich mało, to wychodzisz z niej, żeby dobić niedobitki. No okay. Więc nie ma tak podstawowej choćby rzeczy jak to, że rzucasz granat, żeby wypłoszyć przeciwników i wtedy wychylasz się, żeby w nich strzelać w czasie, kiedy oni nie mogą ci oddać, bo uciekał przed granatem. Po prostu no, nie ma takich narzędzi. Uh -huh. Mamy za to jakieś tam mocki, które są głównie samonaprowadzającymi jakimiś pociskami albo w ogóle natychmiast uderzającymi w różnego rodzaju tam jakieś obrażenia zadającymi i kto się ładnie mówi nie wiem, statusy, uh -huh. crowd control, uh -huh. czyli jakieś tam no, generalnie sprawiają, że przeciwnik nie może nas atakować, tylko na przykład sobie stoi albo wisi w powietrzu, albo jest ogłuszony, spowolniony, może właśnie lewitować, bo są w masyfekcie właśnie biotycy, którzy mają jakieś tam swoje telekinezy i dużo umiejętności właśnie polega na tym, że jakoś tam wyrzucają przeciwników w powietrze, takie rzeczy uh -huh. i dla mnie nie było w tym w ogóle frajdy. Generalnie no, poziom, jakby cała gra jest oparta o to, że wszyscy przeciwnicy są bullet sponżami, czyli mają jakieś tam swoje tarcze, zbroje, jakieś tam implanty, które sprawiają, że ich skóra jest twardsza albo mhm. są z jakiejś kosmicznej rasy, która jest w stanie znieść 3000 tysiące pocisków i tak strzelasz, strzelasz, strzelasz i rozmawiałem o tym z kilkoma osobami, jak skończyłem grę i jedna mi powiedziała, że nie wiem, o czym mówię i nie zgodziła się z tym, co mówię. Uważa, że rozgrywka w jest ciekawa, gdybym grał na tam najwyższym poziomie trudności. Ja nie grałem na najwyższym, tylko tym o ciapkę mniej. Aha. I tak jak mówię, nie czułem, żeby gra zmuszała mnie do wych wychodzenia z osłony, wręcz przeciwnie. Czułem, że jeśli próbuję wyjść z osłony, to gra mnie za to każe, bo, jakby, bo plansze nie są zaprojektowane w taki sposób, żeby móc się gdzieś tam poruszać na boki, jakoś flankować przeciwników tylko tak, że po prostu ustawiasz się za jedną najbliższą osłoną i przed sobą masz korytarz i to przeciwnicy podchodzą do ciebie i jeśli któryś przeciwnik podejdzie do ciebie, to przegrywasz, więc po prostu musisz go zabić zanim on podejdzie do ciebie. To się mówi o takich przeciwnikach, którzy są zaprojektowani w taki sposób, że ich broń na przykład ma krótki zasięg, ale za to większe obrażenia i za to mają dużo HP właśnie, jakiś tam zbroi, barier, tarcz, więc trzeba ich po prostu szybko zatłuc. I Często są też właśnie odporni na te kontrole tłumów tak zwaną, czyli właśnie te wszystkie ogłuszenia i te spowolnienia tego typu rzeczy, więc nie da się ich zatrzymać, tylko po prostu trzeba ich zaciukać i teoretycznie tego typu gdyby to był tego typu przeciwnik w większości strzelanek z osłonami, to polegałoby to na tym, że byłby on powolny, a my jako gracz musielibyśmy się przemieszczać dookoła niego, jakoś tak wokół niego okrążyć. Jak on podchodzi do naszej osłony, to my uciekamy za jakąś inną. Tutaj miałem wrażenie, że tego po prostu nie ma, że poziomy nie są tak zaprojektowane, żeby dać mi takie możliwości. Więc mhm. dosłownie chowasz się za najbliższą osłonę, stwierdzasz, co jest najważniejszym celem takim, który będzie do ciebie podchodził jakby pierwszym priorytetem, zdejmujesz go, i następnie przechodzisz do kolejnego priorytetu, jakby jedyne, co faktycznie było jakimś tam, nie wiem, pomyślunkiem czy wyzwaniem w tej grze, to określenie, kto jest najważniejszym celem w walce. Aha. A że przeciwników nie ma zbyt wielu rodzajów, to po tym, jak się ich spotka raz czy dwa, to zazwyczaj już od razu widać to na pierwszy rzut oka. Aha. I nie chcę tutaj mówić, że ta gra była jakaś banalna, albo że jestem jakiś bardzo dobry, bo umierałem, ale miałem wrażenie, że to raczej dlatego, że jestem po prostu niecierpliwy i wychodziłem, kiedy nie potrzebowałem, a nie dlatego, że jakby coś mi umyka w projekcie tej gry. Ten kolega, który mi mówił, że się nie znam nupi, jestem nie, nie spowiedział nie, w jakiś sposób, w których momentach mogłem jakieś inne rzeczy robić, tylko po prostu się ze mną nie zgodził, więc ciężko mi się odnieść do jego zarzutów, a moje wrażenia są takie, jak mówię. Jasne. No ale przecież Mass Effect to jest przede wszystkim Epicka, kosmiczna przygodka w kosmosie w stylu RPG od firmy BioWare. Więc co z tym aspektem? No ale to nie, nie właśnie nie przede wszystkim, bo 90% gry to jest strzelanie się za osłonami. Uh -huh. To jest przede wszystkim to. I tutaj coś, o czym napomknąłem, ale nie dokończyłem, ta gra ma po prostu taki prostacki amatorskie, prostackie amatorskie projekty poziomów. Coś, na co po prostu patrzysz i nie masz jakby wrażenia, że nie wiem, czy to jest jakaś ciekawa architektura, albo że to jest jakieś ciekawe miejsce. Nie zaczynasz się zastanawiać, który mógłbyś przejść, tylko po prostu widzisz korytarz otoczony barierką, która jest albo barierką na wysokości pasa, przez którą oczywiście postać nie może przeskoczyć, bo nie ma takiej opcji, albo jest jakimiś kamieniami, albo po prostu przepaścią, do której nie można zejść, no bo niewidzialna ściana. Jakby projekty poziomu w tych grach to są korytarze. Mhm. Takie bardzo widoczne, oczywisty sposób, maskowany tak bardzo amatorsko, jakby nie, nie ma tutaj żadnych labiryntów, żadnego ciekawego zwiedzania. Czasem masz jakąś odnogę, żeby zdobyć jakieś bonusy, ale w 99% przypadków bardzo łatwo ocenić, gdzie masz ten główny cel, a gdzie te bonusy. Nie ma żadnych jakichś takich załóków, takich rzeczy, nic. Po prostu totalna nuda, amatorszczyzna. Uh -huh. Jest mało rodzajów broni, jest... Y no nie wiem. No, chyba wyczerpałem temat. No to jest dla mnie jeśli chodzi o rozgrywkę, której jest większość jednak w tej grze, to jest to nuda, jest to żmudne i nie ma w tym nic ciekawego. Mhm. Słabe. Czaja. No dobra. To była konstruktywna krytyka Mass Effecta dwójki w wydaniu Koto. E, nie skończyłem. Aha. No to nawijaj. Więc jeśli chodzi o o ten aspekt RPG-owy, o którym mówiłeś, o historię, o postaci, o jakieś tam zadania poboczne, jakieś tam budowanie tego świata, co jestem tak, powiedzmy, nie byłem zachwycony. Mhm. Nie byłem jakoś kompletnie zażenowany. Natomiast no, problem na przykład jest w tym, że ta, jakby seria jest chwalona głównie za relacje z postaciami. Te relacje kończą się na tym, że mamy z nimi, z każdym z nich możemy odbyć jakieś, nie wiem, 5 10 dialogów, w trakcie których najpierw opowiadają nam coś o sobie i o świecie, potem przed nami się otwierają, zdradzają nam swój problem. Tym problemem okazuje się być jakaś misja, którą musimy dla nich wykonać. Potem, I te misje były powiedzmy najciekawsze w tej grze, ale nadal niezachwycające. Potem po tych misjach otwierałeś się przed nami bardziej, coś tam nam jeszcze opowiedzą i tyle. Uh -huh. Czyli takie bardzo proste relacje do, jakby masz wątek, że z tą, i jakby możesz sam decydować, kiedy chcesz tą, z tą postacią gadać, czy będziesz robić to bez przerwy, czy będziesz robić to między misjami, czy na przykład na początku gry zaczniesz, a dopiero pod koniec wrócisz do niej i ona z tą będzie rozmawiać tak jakby nigdy nic. Uh -huh. Natomiast no Postaci nie są dla mnie jakieś bardzo ciekawe, nie, nie wydały mi się takie. Były takimi dość prostymi archetypami. Problem też w tym, że te postaci w ogóle nie interaktowały między sobą. Jakby, kiedy bierzesz się do drużyny, to bierzesz się dla ich statystyk i dla ich y, zdolności, a nie dlatego, że to są fajne postaci, które lubisz, bo to nie jest tak, że one będą nie wiem, coś ciekawego mówić, jak, nie wiem, idziesz przez miasto, prowadzisz jakieś tam swoje rozmowy, rozpoznanie terenu, cokolwiek, coś tam robi w Taka postać, co w tym momencie w dobrym RPGu powinna rzucić jakąś uwagę, coś zabawnego albo ciekawego. I w tej grze to się zdarza, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Uh -huh. Zwyczaj są to takie miałkie uwagi. Są chyba dwie oskryptowane sytuacje, kiedy w naszej załodze odbywa się jakaś tam sprzeczka między dwiema postaciami i musimy zdecydować albo którą ze strony bierzemy, albo ewentualnie możemy wybrać opcję dialogową, która załagodzi sprawę, jeśli mamy tam odpowiednio dużo punktów w, albo w byciu bucem, który każe im się zamknąć, szany o twój autorytet, albo łagodnym. Ciepłym człowiekiem, który ich przekona, że kłócenie się jest zdobani i lepiej się kochać i przyjaźnić. Uh -huh. um, duża część gry opiera się, jakby fabuły w tej grze, opiera się o takie proste dylematy moralne, czy znaczy nieproste. Właśnie tworzy takie jakieś ciekawe sytuacje, które mają mniej lub bardziej dokładne odwzorowania w, w naszym świecie. Na przykład jest y Coś, co się nazywa genofagą. Nie znam polskiego tłumaczenia, grałem po angielsku. Które y, była sobie rasa kosmiczna. Ta rasa kosmiczna jest, składa się z wojowników. W pewnym momencie ich populacja zaczęła bardzo rosnąć i pojawiło się zagrożenie, że oni podbiją świat. Więc koalicja ras mądrzejszych stwierdziła, że da im wirusa, który sprawi, że są dużo mniej płodni. Przez co po prostu kontroluje ich populację. I dylematy moralne z tym związane. Przy czym te dylematy moralne sprowadzały się oczywiście do tego, że nasze postaci, jakby to się nasi towarzysze ze sobą będą o tym dyskutować i mówić swoje zdanie. My też możemy obrać jakąś stronę albo nie, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Nikt nie będzie jakby tego później przypominał, że o ty się opowiedziałeś za tą stroną. Jesteś faszystą albo jesteś naiwny. Nic takiego. Po prostu możemy sobie, to jest dla nas okazja do zdobycia punktów właśnie w byciu bucem albo milcem. Mhm. Jest kilka więcej takich tematów, ale już no, trochę dawno grałem, więc szczegóły wylatują mi z głowy. A właśnie, mówiłem o projektach poziomów. niektóre z nich są absolutnie fatalne. Na przykład miałem taką misję, żeby zdobyć informacje na temat czegoś tam. Miałem, musiałem wykminić, kto jest kretem i żeby to zrobić, miałem tam, mogłem zdobyć informacje z kilku terminali, które pomogą mi określić, kto jest tym kretem, jakieś tam wskazówki. No i możemy tak sobie zdobywać, podchodzimy sobie do terminali, hakujemy, po schakowaniu dostajemy informacje. następnie z tej informacji możemy od razu zdecydować, kto jest tym kretem, albo powiedzieć, że nie, zaczekajcie, ja jeszcze podejdę do kolejnego terminalu, zdobędę dodatkową garść informacji i dopiero kiedy odblokujemy wszystkie terminale, to pojawia nam się opcja, że żaden z tych, żadna z tych osób nie pasuje do opisu. Aha. Dopóki nie odblokujesz wszystkich terminali, to nie możesz podać prawdziwego rozwiązania, nie możesz go zgadnąć, nie możesz go stwierdzić na podstawie tych informacji, które już masz, to, że gra pozwala ci wcześniej podjąć decyzję jest tylko y, tym czerwonym śledziem. Uh -huh. Z myłką. Uh -huh. Dużo jest misji, które polegają po prostu na tym, że na przykład idę gdzieś sobie, znajduję jakiś przedmiot, ten przedmiot ma jakiś tam opis, że o tutaj masz, nie wiem, broszkę, z... nie, nie broszkę, masz jakieś zdjęcie w medalionie. Uh -huh. I to jest cały opis, powie ewentualnie kogo ona przedstawia. I w tym momencie do twojego questloga dodaje się misja znajdź właściciela tego medalianu Bez żadnego jakiegoś, nie wiem, komentarza bohatera, że o, muszę znaleźć, kto zgubił ten medalion, czemu on jest w takim miejscu, nic takiego. Po prostu pojawia się w twoim questlogu. Questlog określa, na jakiej planecie masz szukać tej postaci, co też nie jestem pewien, skąd ty, ta, jakby mój bohater wiedział, żeby na tej planecie szukać. No i wchodzisz sobie na tą planetę i dosłownie dowolna osoba na tej planecie może być osobą, która posiada ten medalion. Więc po prostu sobie chodzisz i patrzysz, czy o, z tą osobą mogę rozmawiać. Nawet nie tak, że ma wykrzyknik czy coś, tylko po prostu jak do niej podchodzisz, to pojawia się prompt, że porozmawiasz z tą osobą i zakadujesz i może jeśli to akurat ta osoba, to będziesz miał opcję, zapytaj ją, czy to ta broszka. Z żadną inną osobą nie będziesz miał. Mhm. Nie broszka, tylko medalion. Mhm. W każdym razie no, to jest taka przeciętna misja, których jest kilka. No i wspominałem o hakowaniu. Jest to głupia minigierka. Mamy trzy minigierki, w których generalnie zapamiętywanie tam par, albo że odkrywasz dwie, następnie. Aha. No, musisz je ze sobą połączyć takie zabawy. I. co tam jeszcze było fajnego? No jakieś tam inne minigierki, które są generalnie proste, dość szybko zaczynasz je robić bez najmniejszego problemu. I są co pięć kroków po prostu, bo to jest taki pomysł twórców tej gry na to, żeby trochę urozmaicić rozgrywkę, żeby nie było tylko strzelania i nudnych dialogów, ale też, żeby było jakieś hakowanie, minigierki, całe trzy na to 20 godzin rozgrywki, czy ile tam mnie to zajęło. Seria Mass Effect jest do przejścia tylko w 20 godzin? Nie wiem, może 30, nie pamiętam. W każdym razie jedyną tak naprawdę Ratującą całość misją jest ostatnia, która fajnie jakby kontekstowo wpisuje się to jaką ona ma naturę, jak została rozwiązana mechanicznie, jakie z tego mogą wyniknąć konsekwencje na jakby jej fabularny wydźwięk, co jest rzadkością w tej grze i dzięki temu jest czymś fajnym, świeżym i zapada w pamięć, ale i tak został, roz... fajny był pomysł na to, jak połączyć właśnie motyw fabularny z rozgrywką tej misji, ale samo wykonanie też wcale nie było takie dobre, bo no nie chcę się zagłębiać, bo może ktoś jeszcze chce w tą grę zagrać. A już i tak się nagadałem i mam dość. No dobra. widzę Mass Effect 2, jak skończyłem grać w Mass Effect 2, to stwierdziłem, że gry wideo nie są hobby dla mnie. A co było dalej, dowiecie się w następnym odcinku naszego podcastu. Na pewno? Nie opowiesz nam o... Innym tak, w następnym odcinku gra? naszego podcastu. W następnym odcinku naszego podcastu. No cóż, skoro tak się aktywnie kot spuntował przed wyjawianiem swoich sekretnych miłości growych, to pozostaje nam tylko przejść do fascynujących newsów, jakie dla was mamy. A bo tutaj się już robi bardzo tematycznie i dobrze byłoby, żebyśmy porządnie wyeksplorowali ten temat, a jak od jego eksploracji popadniemy w głęboką depresję, to najwyżej wrócimy jeszcze do motywu moich gier. Do obgadania. Arika zrobi bijatykę. Uuuu. Uuuu. A nie, to tylko żarki no. ma prisowy. A, a nie, czekaj, nie? To, to naprawdę nie! To, to naprawdę prawdziwe. To nie jest żart. Czekaj, szybko, Arika się wypowiedziała że oni zrobili ten prototyp, ale jeszcze nie mają Jaki wydawcy. prototyp? Kto to jest Arika? O co chodzi? Czekaj, co? No Arika, powiedziałeś coś. No Kto dobra, to jest Arika, Arika robi bijatykę. Arika. Ale kim oni są? Arika to jest taki, to jest taka ekipa, to jest taki zespół producencki, popularnie zwany deweloperskim, które to zespół zabłysnął na scenie fascynującą biatyką arcade'ową z, żeby się nie pomylić, jakiś 99. Coś w tym stylu? Może 98? Zatytułowaną Fighting Layer. Pojawiło się tam sporo postaci, które wielu z nas zna i kojarzy, ale z zupełnie innego tytułu, bo po tym jak wypuścili tego Fighting Layer, który był ekskluzywem arcade'owym, nie wyszedł nigdy na żadną konsolę, zgadali się, z wielkim królem na scenie bijatykowej, dominującym hegemonem od lat, mianowicie Capcomem, i Capcom wynajął Arikę, żeby Arika zrobiła im trójwymiarowego Street Fightera. I tak powstał Street Fighter X. A po nim był oczywiście Street Fighter X, i Street Fighter X2, i Street Fighter X, Alpha i w ogóle. W każdym razie Przede wszystkim mówimy o dwóch tytułach Ariki, czyli Street Fighter X i Street Fighter X 2. Potem była trójka, która się już nie udała i o Arice świat zapomniał, aż do teraz. Teraz bowiem Arika z okazji Prima Aprilis, ale tak naprawdę nie, nieważne, wypuściła trailer, nagranie, informację o tym, że zrobiła nową bijatykę. I w ramach tego trailera mogliśmy zobaczyć znane postaci, oryginalne, stworzone przez ekipę Ariki i do których Arika przez cały czas ma prawa. Mieliśmy Garudę, mieliśmy Kairiego, z tego co pamiętam była jeszcze Hokuto, także klasyki, że tak powiem Ariki. No i te postaci się biły w plus minus środowisku, które wydawało się odzwierciedlać te właśnie stare Fighting Layery i Street Fighter x -y. No i tutaj się pojawia małe skomplikowanie, bo tak, zobaczyliśmy to nagranie, był 1 kwietnia. I wszyscy tak się zastanawiają, co to, co, czy, czy to jest na serio? Arika, proszę. okazało Tak, się, oni stworzyli to nie... e, modele, te wszystkie, tą, tą grafikę trójwymiarową, te postaci, animacje i interfejs, tylko dla żartu prim prima ha. <ścoughs> no, nie takie rzeczy robiono na żarty prima prylisowe. Ale firmy, które raczej stać na to. No, ja tam nie wiem, jakie budżety ma Arika. Ale tym niemniej, ponieważ to wyszło 1 kwietnia, a nie do końca wiadomo, czy Japończycy honorują 1 kwietnia jako prima aprilis. Na pewno o nim wiedzą, a co o tym myślą, to inna sprawa wysłano wiele zapytań, bo jak się okazało sam trailer spotkał się z niesamowicie pozytywnym odzewem, przynajmniej na scenie biotykowej. Masa ludzi była zainteresowana tym, co Arika ma do zaoferowania. I na... Ten trailer przede wszystkim naprawdę fajnie wyglądał, mhm. naprawdę ładna grafika, ładne animacje, ciekawe wyglądające postaci, naprawdę jak tylko na to patrzysz, to myślisz sobie wow, chciałbym to zagrać. Mhm. Dużo osób tak miało. Szczególnie, że biotyki Ariki cechuje agresywność. Jedną z najbardziej wyróżniających cech w tych biatykach było to, że miałeś od jednego do trzech pasków supera i mając więcej niż jeden, mogłeś odpalić jeden super i skancelować go w drugi super, tak żeby spalić więcej paska, zadać więcej obrażeń. I z tego wychodziła masa dowolności, ogromna graficzna różnorodność, bo mogłeś ten cancel zrobić w zasadzie na dowolnym hicie i to bardzo przyciągało ludzi. I to oczywiście też było pokazane w tym nowym trailerze. No i co na to Arika? A Rika na to, że no to był taki, to, to w sumie nie był żart, ale od razu było widać z tych, ich, tych komunikatów prasowych, że to tak też użyli tego 1 kwietnia, żeby się trochę zabezpieczyć. Oficjalnie powiedzieli, że przygotowali to nagranie z produktu, to znaczy jest jakieś demko, alfa czy cokolwiek, która zawiera ten system, zawiera ten UI, zawiera te postaci i da się w nią grać. Potem byli coś znani gracze, hmm? którzy chyba temu potwierdzili, że zostali zaproszeni, byli tam, zagrali i że ta gra istnieje. No właśnie, to o czym powiedziałeś. Okazało się bardzo szybko, że faktycznie nie tylko istnieje ta grywalna wersja, ale też komuś ją udostępniono. No i co potem? Potem standardowy problem, czyli Arika twierdzi, że przygotowali tak dużo, ale niestety nadal nie mają wydawcy, więc nie mogą iść dalej z tym. Oczywiście. Są dwa rozwiązania. Znaleźć wydawcę albo poprosić ludzi o wsparcie. Była mowa o jakimś tam Kickstarterze, czy ewentualnym innym crowdfundingu, ale no niestety od tego czasu Arika milczy. A minęły już dwa miesiące. Owszem. Szczerze mówiąc, patrząc na to, co zobaczyłem, bardzo chciałbym, żeby to się spełniło, żeby jakimikolwiek metodami Arika dostała ten hajs i zrobiła te grę, bo ona tak naprawdę ma znamiona tego, czego ja mógłbym oczekiwać od nowego Street Fighter'a. Nie, nie, nie chcę tego porównywać bezpośrednio do piątki, bo Arika robi gry o dosyć konkretnym stylu i to się różni od kierunku, który obrał Kapką, ale właśnie ta feeria barw, to kancelowanie superów w następne supery, to wszystko, no zresztą bardzo dobrze moim zdaniem zaprojektowane postaci, bardzo wyraziste, z charakterem i z dopasowanymi do ich charakteru listami ciosów. To jest to, co mnie przyciągało zawsze do biatyki projektów Ariki i chcę tego więcej, a niestety Street Fighter X3, ten ostatni duży projekt Ariki był dużo słabszy jakościowo, niekoniecznie pod względem wizualnym, tylko pod względem mechanicznym, trochę brakowało. Więc teraz, gdyby oni mogli wrócić na tę scenę, wrócić na ten rynek i pokazać znowu swój znany styl, to myślę, że byłaby z tego super gierka. Naprawdę. No, tylko zobaczymy, co z kasą. Ja też chciałbym w jedną grę zagrać. I też zobaczyłem jej trailer. Aha. I też mi się spodoba. Mówię o Narwensy z Capcom Infinite. O którym dowiedzieliśmy się trochę więcej niż kiedy ostatnio o nim rozmawialiśmy. To prawda. Więc gorący strzał. Jestem już w stanie tego zaakceptować. Jestem jej ciekaw, chcę nią zagrać. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że ona może być dobra. Jestem mentalnie gotów na to, że będę w nią grał przez najbliższe kilka lat. Może trochę narzekając, ale, aleby, ale będę, tak sądzę. No dobra. I teraz no. po kolei. Więc pier... dowiedzieliśmy się trochę systemowo. Będzie to bijetyka z czterema ciosami, tak samo jak to było w Marvel vs. Capcom 2. Będziemy mieli przycisk do tagowania się lub też używania jakichś tam super kombosów. W sumie nie jestem pewien, czy było jakieś robienie supera w supera. Nie były. Być. Pod, pod względem nie, klasycznego jako... Marvelowego DHC było. Nie było przypadkiem tak, że po prostu robisz sobie super, a następnie robisz taga i wtedy możesz też tego drugiego, drugiego supera zrobić? Możliwe. Bo właśnie tego no. też się dowiedzieliśmy. No. Będzie bardzo duża podobna dowolność tego, kiedy możemy robić tagi i to ma nam umożliwić takie rzeczy, jak na przykład puszczenie jakiegoś projectile'a, następnie wejście drugą postacią na ekran i skorzystanie z tego, że ten projectile trzyma przeciwnika w bloku albo... Zajmuje jakoś część ekranu, żeby tą drugą postacią coś teraz zrobić. Nawet lepiej. Mieli... Mhm. Mhm. Nawet lepiej. E, mieliśmy pokazane wyraźnie na jednym z filmików, że ktoś używa całego supera i dopiero się taguje. No a wiadomo, jak stoi ci taki Iron Man trzyma to swoje działo protonowe, to masz tak naprawdę kilka sekund, żeby do przeciwnika doskoczyć i jeszcze go przycisnąć. Mhm. E, więc właśnie będzie duża dowolność tego tagowania się. Podobno będzie... Dowiedzieliśmy się też, jak będą działać gemy. No. Czy tam stołny? Nie, nie gemy, przepraszam. Stołny. Kamienie. Trzy nie wolno ich nazywać kryształami, bo one nie są kryształami, tylko są kamieniami kosmicznymi. Klej, Nieskończoności e... nie, kosmicznymi. Kosmiczny to jest jeden z nich. A tak, masz rację. Mhm. Będą działać tak jak V-Pasek w Street Fighterze 5. Czyli będę miał jakiś swój pasek, który ładuje się w momencie, kiedy obrywamy, tak? Albo, Albo używamy. kiedy mhm. używamy umiejętności podstawowej, takiego stone skill'a. Mhm. I jak naładujemy ten pasek, to możemy aktywować naszego stone trigger'a. Mhm. One mają jakieś swoje nazwy, ale chcę zobrazować o co chodzi. No i oczywiście różnica jest taka, że w przeciwieństwie do. Street Fighter A5 nie są to umiejętności z góry nadane dla danej postaci, tylko będziemy ich mieli bodajże 6. Mhm. I po prostu będziemy sobie mogli wybrać dwie postaci i jeden kamień, który będzie po prostu wspólny i pasek chyba też będzie wspólny. Tak, tak to prawda. I dowiedzieliśmy się do też trochę o tym, jak będą działać te kamienie. Wiemy teraz o trzech. Wiemy o kamieniu mocy, Power Stone, mhm. którego e, którego zwykła aktywacja sprawia, że nasz cios następny z wall A to z nie wallbounsuje? Tak przepraszam, wejdę ci w słowo, że dostajesz po prostu na game skillu dodatkowy cios? Wydaje mi się, że a to może, tak. A może bo... tak, mhm. masz rację. A jego aktywacja, w sumie nie jestem pewien, co daje, zwiększa obrażenia? E, tak, z tego co pamiętam, jego aktywacja dawała strogi bonus do obrażeń. A może też armory? Nie jestem pewien. Mm. Kurczę, ten, ten, się... Nie, ten miał, ten miał charakter ofensywny, bo charakter defensywny miał e, Space gam. Więc mamy. Nie, Space Gam ma inny charakter. Space gam to jest ten, którego możesz przyciągać lub odpychać przeciwnika. Tak jak robi to magneto przy pomocy swoich tam magnetycznych zdolności w MVC3. Mhm. Zgadza się? Tak. A jeśli nabijemy pasek, to dostajemy coś, co wygląda super. Mm -hmm. kosm kosmiczną e, sześcian, tak? mm -hmm. kostkę, w której zamykany jest przeciwnik. I po prostu przez cały jej czas trwania może poruszać się tylko i wyłącznie w obrębie tej kostki. I tutaj masz zupełnie rację, to wygląda świetnie jak na bijatyki. Wyjaśniono to później słownie, że ma to odgrywać taką rolę gwarantowanego rogu. Jak wiadomo, w rogu w każdej bijatyce opcje przeciwnika są, z... opcje postaci w defensywie są znacznie ograniczone, więc możesz sobie aktywować ten gem, żeby w dowolnym miejscu na planszy postawić róg, z którego twój przeciwnik, to jest bardzo ważne, nie może uciec, bo sześcian, o którym mówiłeś, porusza się, ale porusza się tylko wertykalnie, więc albo góra, albo dół. Jak przeciwnika podbijemy, to on będzie podbity razem ze swoją klatką, ale nie będziemy go mogli wypchnąć. Mhm. I wyjaśniono też, jak dokładnie będzie działał yy, Kamień Szybkości, o którym wiedzieliśmy już od pierwszego trailera. Wytłumaczono, że jego aktywacja zwykładaje nam po prostu dodatkowego dasha, uh -huh. którego po prostu możemy anulować cokolwiek w niego, uh -huh. a z kolei jego aktywacja będzie działać trochę jak, tak jak custom kombosy, w sensie aktywacja ta triggerowa będzie działać tak jak custom kombosy w Street Fighterze Alpha między innymi, czyli po prostu wszystkie nasze ciosy stają się dużo szybsze, co w praktyce daje nam dość ogromną dowolność w kombosach. I do tego jeszcze w trakcie trwania tego gema, to się bodajże nazywało Infinity Storm, ale nieważne, jeśli chodzi o ten efekt ostateczny, w trakcie jeszcze tego masz ulepszone dasze dużo, możesz nimi przenikać przez przeciwnika, jesteś nietrafialny w ich trakcie, a przynajmniej bardziej nietrafialny. Powiem da... ci że bardzo podoba mi się ten mhm. pomysł, bo to z jednej strony i tak pewnie będzie tak, że dla każdej dla danej postaci będzie najlepszy stone, który najlepiej działa i w 99% przypadków jeśli ludzie będą grać tym samym teamem to pewnie będą używać tego samego kamienia ale daje to trochę pola do różnorodności, do popisu, też do kombinowania, no bo nie każdy będzie grał dokładnie tą samą drużyną, więc też wykminienie jaki kamień jest najlepszy dla danej kombinacji postaci też będzie czymś ciekawym, tylko ten, wydaje mi się, że o tyle, o ile kamień szybkości i, i y, przestrzeni są bardzo fajne, tak ten mocy, jak wydaje mi się, jakiś taki nudny, więc mam nadzieję, że Pozostałe trzy też jeszcze mają jakieś ciekawe pomysły na to, co z nimi zrobić. Wiesz co, ja mam tylko nadzieję, że będzie tak, że zostaną opracowane optymalne kamienie dla postaci, a nie będzie optymalnego kamienia do gry. Bo widzisz, mm -hmm. każdy z tych, które opisaliśmy, niesie ze sobą swoje własne ryzyka balansowe. I na przykład w przypadku tego kamienia mocy mam szczerą nadzieję, że ktoś się dobrze zastanowił i na przykład na tym dodatkowym ataku wolbansującym. Będzie powiedzmy jakiś dodatkowy scaling damage'a, zmniejszający obrażenia z dalszego komba. No, bo to jest oczywisty sposób na przedłużanie swoich kombosów. I jeśli się okaże, że, że takiego zabezpieczenia nie ma, to może być tak, że od razu, już nie wiem, pierwszego dnia wykminią z tym dokładnie kamieniem jakieś bardzo długie sekwencje, które ci kasują postać albo trzy, czwarte życia. I nagle się okaże, że no, albo bierzesz ten kamień, albo jesteś obiektywnie w plec tak, ale balansowanie gier to wiadomo trudna sprawa. No, no, no. I... Tak sobie powtarzaj. I musimy liczyć na to, że Capcom podoła w zestawie z Kombofindem i Mike'em Evansem. Tak, Mike Evans. I wszystkimi ich japońskimi pracownikami, których też bardzo szanujemy i pozdrawiamy. Nie skończę. Łyszka Dziekciu, ta gra jest obrzydliwa. Wygląda no, ohydnie. Wygląda no, jak dosłownie gra z komórek. Dawaj, Dosłownie, dawaj. jak bierzecie sobie jakieś gry ostatnie Marvela, jakiś Marvel Super Heroes jakieś... nie, to jest akurat, to nie jest chyba na Marvel Omega ty... Beta Marvel Omega Beta gra na komórki, w której też się bijemy i mówienie, że ta gra wygląda tak samo jak Infinity z przesadą niewielką, mhm. naprawdę te modele wyglądają bardzo porównywalnie myślę, że Trochę mniej zainteresowanego gracza można by oszukać tym, która z tych gier jest na komórki, a która na konsolę nowej generacji, PlayStation 4, Xbox 1 i współczesne pc -ty. I wiesz co? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że porównujesz tę grę, jak zwykle, do poprzednika. Jak wyglądał Marvel Trójka? Marvel Trójka miał naprawdę niskiej jakości modele. Wszystkie postaci były absolutnie, jak na swoje czasy, nisko Tylko, że tutaj Trzeba to było zbalansować z faktem, wyrównać jakoś, że masz sześć postaci i z tego niekiedy mogło być tak, że wszystkie sześć naraz coś robiło, więc eksplozje, ferie, barw i w ogóle animowanie tego wszystkiego, to się działo na. I naraz. konsole z 2006 roku musiały utrzymać to w 60, całych 60 klatkach na sekundę. Czego jak to wiemy, był twój... ani trochę nie robiły. Eh, eee, przesadzasz. Ja nie widziałem nigdy slowdownów. Ja widziałem wiele slowdownów, ale nie akurat kiedy było sześć postaci na ekranie. No dobra, no no no. To, to, to, to tak. <głos> w każdym razie no i generalnie trzymały. Generalnie. Z grubsza. Mniej więcej. Bardziej trzymały niż nie trzymały. Powiedzmy. No i teraz dostajemy Infinita. Który wygląda Ach, no niewiele lepiej. Powietrze. Czy wygląda niewiele lepiej, jeśli chodzi o same takie rzeczy jak ilość poligonów w modelach, efekty świetlne, natomiast jeśli chodzi o styl, to myślę, że każdy się zgodzi, że MVC3 wygrywa tutaj mega, bo niektóre decyzje designowe na temat tego, jak ma wyglądać, wiem, Hulk, jak wygląda Chris, to są po prostu rzeczy, których, nie, to nie jest kwestia technologii, to jest po prostu kwestia tego, że jakiś pan robiący modele stwierdził, żeby te postaci były trochę, nie wiem, bardziej większe, bardziej nierealnych proporcji. Klockowate. wygląda to Tak, tak. I wygląda to źle. Tak. Nie podoba mi się. No i coś, co jest śmieszne, syndrom martwych oczu. Tak. Wiesz co, i to jest też, to jest też strasznie słabe, bo oczywiście jak zawsze mija, nie wiem, 0,8 nanosekundy od ujawnienia tego nagrania i już masz na Twitterze jakieś obrazki, które są oczywiście pojedynczymi tylko screenshotami, ale obrazują z dodanym jednym, drugim, trzecim efektem, jak ta gra mogłaby wyglądać, gdyby ktoś się zdecydował na taki albo inny wybór przy projektowaniu graficznym jej. I oczywiście każdy pomysł fanów wygląda niebo lepiej. Tyle tylko, że jakby nie patrzeć, trzeba promować to Marvel Cinematic Universe, co nie? co nie, Ten, ten, tak? ten, taki, ten taki przemysł filmowy i w ogóle. A w trzeba, ogóle bo... jeszcze, jeszcze co było cudowne z tą grafiką. Wiesz co, było dla mnie doskonałym zobrazowaniem tego, że ktoś popełnił pewne błędy przy obieraniu kierunku graficznego tej gry. Oczywiście ujawniono te preorderowe kostiumy, nie? I Jeny, ktokolwiek z was nie widział tych kostiumów, proszę, zróbcie to sobie. Zróbcie sobie ten piękny wieczór, usiądźcie i zobaczcie, w jakich pozach ustawione są postaci względem kamery. Hulk na materiale promocyjnym, który ma ci sprzedać preorderowe bonusy, wygląda jak ziemniak pokrojony i z jakimiś dwoma frytkami wbitymi mu gdzieś z boku. I to są nawet niedopieczone frytki. Był taki fajny screenshot z Chan Lee. Z opisem: Im dłużej na niego patrzysz, tym gorszy się staje. I to była prawda. Po prostu proporcje tej postaci, te ogromne uda i te chodziutkie łydki, te podkrążone jakieś dziwne oczy, te proporcje też rąk, wszystkiego. I my mówimy o Capcomie, tak? Każdy wie, że na przykład Street Fighter 4. Miał kupę, a nie proporcje. No nawet, nawet w ogóle nie było to celem nikogo, żeby zachowywać proporcje. Ale co. Że, innego... nie żeby zachować realistyczne proporcje. Tak, realistyczne, przepraszam, ale realistyczne one były proporcje. Przerysowane w pewien konkretny, spójny sposób. Ale właśnie co innego jest zrobić stylizowane proporcje, którym jakiś jednak cel przyświeca i, i które są nawet spójne między różnymi postaciami, a co innego jest odwalić kompletną fuszerkę. Mhm. Mm Graficy Street Fighter 5 zostali wymienieni na jeszcze tańszych i jeszcze mniej doświadczonych. Myślałeś, że ekipa tanich Korańczyków ze sweatshopu dała w ciała? Poczekaj aż sprawdzimy ich północnych braci. Myślałeś, że twarz Kena z alternatywnego kostiumu jest szczytem. Powtarzam szczytem tego, co można osiągnąć w dzisiejszych czasach z programami do obróbki trójwymiarowej. Trzymaj misakę. sakę. <grym> hola, hola, hola, hola, no, hola. Także jest generalnie nie tak źle, ale no. <grym> Więc. A no i tak interface interfejs interfejs wygląda koszmarnie. Interfejs? O interfejsie nie mówiłeś? Mówię. Nie, jak? nie, no, znaczy nie, nie zagłębiałem się, po prostu no bo ciężko to coś komentować. No, po prostu wygląda prostacko, ochydnie, tak cukierkowo. No Po prostu nie jak interfejs ze współczesnej gry następcy Marvela Trójki, tylko jak z sztampowej gry na komórki. No, a skoro już mówiliśmy o tych przygodach z Twitterem i fanowskimi przeróbkami, to oczywiście bardzo szybko pojawił się też screenshot z materiałów promocyjnych z dodanym interfejsem komórkowym typu tapnij tutaj, żeby dodać sobie Marvel Gemów. I wyobraźcie sobie, że wyglądało to zupełnie jakby było na porządku dziennym w tej grze. Idealnie wpasowywało się w ten UI. Podsumowując, gra dostarcza rozrywki, Oho. patrzenie na nią sprawia ból, ale jak zastanawiam, jakby ktoś mnie miał spytać na, tak całkiem poważnie, czy jako osoba, która ostatnie 5 lat spędziła grając bardzo dużo w Marvela Trójkę, czy będę grał też w Infinity, odpowiem, no oczywiście, że tak. Mam Mój... bardzo dużo zastrzeżeń do tej gry, jakichś tam wątpliwości, zastanawiania się, czy faktycznie podołają, żeby to zrobić równie fajnym, czy te gry w ogóle będą aż tak do siebie podobne, ale realnie to i tak będzie gra bardziej podobna do Marvela Trójki niż cokolwiek innego, co jest teraz na rynku nie licząc może persony, a jednocześnie będzie bardziej żywa, bo Marvel trójka no, jest dosłownie na tej y, kroplówce. Mm -hmm. Na podtrzymywaniu życia. No właśnie. E, jeśli o mnie chodzi, jestem nastawiony na maksa negatywnie, ale mój team z dnia pierwszego to będzie Strider i Ultron. Kogo by dalej Aha. nie ujawnili? No że możesz powtórzyć? a jasne, mówiłem tylko, że mi się ta gra kompletnie nie podoba czuję się od niej odrzucony i nie mogę na nią patrzeć a nie chcę specjalnie o niej słuchać ale mój team na dzień premiery to jest Strider i Ultron i bardzo chętnie ich poeksploruję o Ultron magnetko tej gry jednocześnie no. nowa tej gry i wszystko tej gry mm. i laserki z rąk fajny ma super no dobra no. To przyszedł czas na nasz kolejny temat. Uh -huh. Okej, okay, więc y czy słyszałeś o takim panu jak Geral z Korei Gaming? Słyszałem o Korea Gaming, ale nie słyszałem o tym panu. No to, to jest pan, który stoi z tym kanałem i robi filmiki i się w nich wypowiada swoje bardzo przemyślane, ciekawe, dobrze zrealizowane opinie na temat bijatyk. Jakieś tam różne ciekawostki, przemyślenia, wywiady i jest to moim zdaniem jeden z może czterech kanałów na YouTube, których nie należy się wstydzić subskrybować. A potem oglądasz ich najnowszy filmik na temat tego, jak bariery egzekucyjne i wymagania manualne wpływają na interpretację bijatek i cała twoja piękna argumentacja psów 4 litery. To twoja opinia. A ja chcę oh. powiedzieć o opinii kogoś innego. Drugie pytanie. Kim jest Nowry, Nowry Tataki? to jest człowiek, który jeśli się nie mylę jest Francuzem i tego już jestem pewny, gra dużo w Guilty Gira. Aha. Prowadzi też blog Drankard Shade. Kim jest GX Hiriu? To byłbym ja. Organizator Bursy. Ktoś to musiał w końcu powiedzieć potwierdzone info. Więc kim jestem ja? Ja jestem Kot i teraz przeprowadzę wam odpowiedź na odpowiedź na odpowiedź na filmik Pana Żerala. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego. Kot mnie nie poinformował o tym temacie. Jestem zaskoczony. Okej. Okay. Napisałeś w swojej odpowiedzi. Nie będę się zagłębiał o tym filmiku. Powiem tylko, że ja się jakby nie znalazłem w nich żadnych, w nim nic, co by mnie jakoś raziło. Wydawało mi się, że w mądry sposób przedstawia różne problemy, z którymi borykają się twórcy gier przy ich robieniu, w sensie konkretnie pijatyk. Nie czytałem wypowiedzi pana Nowrilla, przeczytałem twoją, ale odnosiłeś się głównie do pana Nowrilla, więc trochę tak tylko przeskipowałem i znalazłem dwa cytaty, na których chcę się skupić, bo mnie zaciekawiły. Dobra, to wiesz co, pozwól tylko, że wyjaśnię całą strukturę. Schemat A, jest proszę. taki. Korea Gaming wypuszcza filmik, Pan Nowril wypuszcza post na swojego bloga, w którym komentuje ten filmik mocno krytycznie, a następnie ja wdaję się w dyskusję z ludźmi na europejskim Discordzie FGC i po przeczytaniu tego blogposta stwierdzam, że napiszę sobie swoją odpowiedź na tę odpowiedź. I wyszło mi tego jakieś cztery strony. Możemy podlinkować. Ja przyznam szczerze, że tak jak mówię, nie czytałem, bo nie bardzo mnie ciekawi, co pan Nowryd miał do powiedzenia. Odnosisz się bezpośrednio do tego, co on mówił. Zaciekawiły mnie dwa cytaty. Pierwszy: Wspomniałeś, że tak zwana egzekucja jest drugorzędną umiejętnością, ponieważ możesz ją, jakby ona jest istotna tylko w momencie, kiedy już jakby wygrasz sobie sytuację swoimi decyzjami, swoją wiedzą, jakby ogarnianiem co się dzieje, to dopiero wtedy wygrywasz możliwość, żeby w ogóle pokazać, że twoja egzekucja jest dobra albo zła. A co z takimi rzeczami jak poruszanie się? Co z mhm. movementem w Tekenie? Co z wave dashami w Marvelu? Co z jakimiś, nie wiem, zoningiem Morrigan? Mhm. Bo to są rzeczy, których no, generalnie nie trzeba wcale podjąć decyzji, żeby móc je wykorzystać. To są podstawowe narzędzia, bez których w ogóle nie możesz korzystać z tej postaci. Wiesz co? Tak. Albo tych gier. Tak, masz rację. Zgadzam się z twoją interpretacją, ale powiem, że z mojej strony chodziło, tak, z jednej strony chodziło o pewien skrót myślowy, ale nawet w tych elementach, które opisałeś, będę trochę bronił swojego zdania i powiem tak. Pamiętaj, że nawet gdybyś nauczył się tych właśnie Morrigan Fireball Paterny, to jest chyba najlepszy przykład, jaki mogłeś podać na to, I na, ale nawet jeśli ich się nauczysz bezbłędnie, to nadal musisz mieć wiedzę o wszystkich pozostałych aspektach gry, żeby móc wykorzystywać te fireballe, ten zoning prawidłowo w walce z doświadczonym graczem. Bo akurat w przypadku Marvela, akurat w przypadku Morigan, jest tak faktycznie, że jeśli ktoś jest niedoświadczony albo nawet dobry, ale nie zna matchupu na Morrigan, twoja znajomość tych fireboli może go kompletnie zrujnować, nawet jeśli będziesz ją klepał tylko z pamięci. Ale jak tylko ktoś będzie ogarnięty w temacie i zacznie wymuszać na tobie zmianę, to twoja, twoje zdolności zręcznościowe nic ci w tym momencie nie dają, bo musisz zacząć od razu myśleć, kombinować, dostrzegać błędy przeciwnika albo zmiany, które możesz wprowadzić w swojej grze. Tylko właśnie. Rzecz w tym, że z jednej strony właśnie Morikan, z drugiej strony ogólnie poruszanie się w Marvelu, te wszystkie szybkie dasze, wave dasze, pling dasze w powietrzu mhm. e, to są rzeczy, które otwierają ci po prostu nowy świat możliwości. Skupmy się znowu na Morrigan. Mhm. Powiedzmy sytuacja. Umiesz paterny, ale nie wiesz, jak je wykorzystywać. Wygrywasz z ludźmi, którzy nie wiedzą, jak na nie reagować. Przegrywasz z ludźmi, którzy wiedzą, jak na nie reagować. Mhm. Druga sytuacja. Nie umiesz robić tych paternów, ale wiesz, jak je wykorzystać. Przegrywasz w obu sytuacjach, bo nie umiesz robić paternów. Nie do końca. I to samo no, no to jeszcze tylko, mhm. tylko pozwól, no dobra, że jeszcze dobra. powiem, że w takim razie to samo z daszami. No, jeśli jesteś w stanie bardzo szybko poruszać się po ekranie, to czasem po prostu zaskoczysz przeciwnika nawet bezmyślnie. Nie dlatego, że podjąłeś dobrą decyzję, tylko po prostu dlatego, że twoja postać tak szybko zasuwa po ekranie, że przeciwnik nawet nie ma jakby miejsca na to, żeby zastanawiać się, gdzie ty chcesz nimi polecieć, tylko po prostu musi na nie szybko zareagować i na te wszystkie jakieś tam ataki, bloki i tego typu rzeczy... I jeśli tego nie zrobi, to po prostu trafisz ten jeden nawet szczęśliwy cios i lecisz dalej. Uh -huh. uh -huh. Okej, okay, okay. natomiast widzisz, ja, ja rozumiem to tak, że um, w bijatykach relacja między zdolnościami manualnymi a całą resztą umiejętności potrzebnych do prawidłowego grania i nie ukrywajmy, to, to jest ogromny zakres tych zdolności. Tam jest masa zupełnie różnych umiejętności, które wchodzą w interakcję ze sobą. I teraz zobacz, to jest Marvel jest faktycznie świetnym przykładem na to, że można zintegrować wymagania manualne, zręcznościowe z rdzeniem gry i wymagać od gracza, żeby osiągnął ten minimalny poziom także w kwestiach zręcznościowych, zanim w ogóle będzie mógł coś sobą pokazać. Tylko zobacz, jeśli masz minimum umiejętności kontroli postaci w Marvelu, to znaczy przez minimum, określ, okre, minimum w tym momencie określam umownie jako wiesz jak się poruszać bez daszy, czyli wiesz, przód, tył, góra, dół, wiesz jak zrobić pojedynczego dasza i umiesz wykonać wszystkie ciosy swojej postaci. Myślę, że nawet jeśli nie będziesz znał skomplikowanych fireball patternów Morrigan, czyli tych złożonych sekwencji, gdzie robisz fireball, kancelujesz to w lot, lot kancelujesz w fireball i tak dalej, nawet jeśli nie będziesz umiał tego wykonać, ale będziesz umiał wykonać ciosy swojej postaci, dobrze grając, dobrze rozpoznając nawyki przeciwnika, będziesz w stanie tak operować swoimi normalami, specjalami, asystami, że zablokujesz mu znaczną część jego arsenału i być może wygrasz, nie korzystając zupełnie z tych zaawansowanych technik. Jestem zdania, że przy, odpowiedniej, przy odpowiednim poziomie tego ogarnięcia, zrozumienia gry, rozpoznawania schematów itd., możesz grać dosłownie na 3, 2, 1 guzik, zależnie od gry i i tak będziesz wygrywał, nawet jeśli drugi koleś będzie dużo lepszy pod względem stricte zręcznościowym. No może. Natomiast wiesz, jedna rzecz, chcę wyjaśnić przede wszystkim ten mój skrót myślowy, to taka kwestia, że pomimo tego, że uważam wymagania manualne i zręcznościowe aspekt bijatyk za umiejętność drugorzędną, to nie oznacza, że zapominam, czy też nie uznaję, że jest to nadal umiejętność wymagana bo nie oszukujmy się, wiele osób nie wie jak zrobić Hadokena i nauczyć się firebola to już jest pewna zdolność manualna i uważam, że jak najbardziej bez dwóch zdań to minimum również jest obowiązkowe dla każdego gracza traktującego bijatyki poważnie. Nie chcę tu dyskredytować tych wymogów. Okej, okay, drugi cytat. Stwierdziłeś, że skoro wszyscy deweloperowie bijatykowi mają dostęp do 20 lat doświadczenia w tworzeniu tego gatunku to nie ma czegoś takiego, że oni nie wiedzą albo nie potrafią zbalansować postaci, tylko albo po prostu jest to ich osobista niekompetencja, albo y, jakaś ignorancja, albo nie mają czasu lub pieniędzy na to, żeby w pełni tego dokonać, albo specjalnie projektują grę tak, żeby konkretne postaci były w odpowiednich jakby poziomach Aha, siły. Aha. Nie wiem, czy potrafię się z tym zgodzić, obserwując to, jak się balansuje gry w NRS u obserwując to, jak się balansuje Lola przede wszystkim, to okay. obserwując nawet, jak się balansuje Team Fortress 2 swego czasu. Mam wrażenie, że no, nie potrafię się z tym zgodzić, że tylko dlatego, że ktoś patrzył na to 20 lat, to ma jakieś tam większe doświadczenie w, w patrzeniu na te wszystkie sprawy i zdawaniu sobie sprawy z tego, jak tam jak te wszystkie systemy ze sobą współgrają i jak te niektóre rzeczy wpływają na inne. Mam wrażenie, moja osobista opinia o balansie jest taka, że wszystko i tak sprowadza się do per przypadek, że po prostu nikt, żadna ilość doświadczenia, rozgarnięcia taka naprawdę nie pomaga ci, bo i tak Aha. za każdym razem musisz podjąć decyzję od nowa, wszystko zależy od konkretnej gry, wszystko zależy od konkretnych postaci, map, od zależności między tymi rzeczami. No i może trochę przesadziłem. No wiadomo, że ktoś, kto już balansował te 10 lat, a ktoś, kto balansował je dopiero rok, będą się różnić. Ten drugi jednak widział już na tyle dużo tych sytuacji, że będzie widział pewne zależności, podczas gdy pierwszy jeszcze dopiero uczy się, jak to koło zbudować, że o, tutaj Aha. trzeba te rąbki odrąbać i to musi być okrągłe. Natomiast no wydaje mi się, moim zdaniem to są sprawy na tyle skomplikowane, że dopóki nie wprowadzisz tej zmiany i nie zobaczysz na dużej puli kier i różnych graczy, jak one wpłynęły, to nie będziesz wiedział, czy one są dobre, czy złe. Po prostu nie wierzę, uh -huh. że to jest coś, co da się faktycznie wiedzieć na pewno, tylko zawsze jest tutaj pewna ilość ryzyka, że po prostu stwierdzasz, że taka zmiana wydaje ci się sensowna, ale uh -huh. póki nie zobaczysz to się nie przekonasz. Okej. Okay. Ja natomiast jestem zdania, że z tych powodów, które ty wymieniłeś, które ja wymieniłem, te powody moim zdaniem faktycznie pokrywają 100% sytuacji, ale z tej prostej przyczyny, że po pierwsze przynajmniej jeden z tych powodów zawsze ma miejsce, a bardzo często jedno łączy się z drugim, z trzecim, z czwartym. Na przykład jestem zdania, że w większości przypadków nie ma takiej sytuacji, żeby podczas robienia bijatyki miało się dość czasu na testy balansowe. Myślę, że to jest po prostu trudne i w realistycznym ujęciu zazwyczaj po prostu producenci, programiści podejmują decyzję, że zrobimy tak, nie będziemy tego dalej testować, miejmy nadzieję, że będzie w porządku, najwyżej się wypaczył, szczególnie teraz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są kompetencje. Jeśli chodzi o kompetencje, to jestem zdania, że ciężko jest być na tyle rozgarniętym w bijatykach, żeby zaczynając projekt bijatykowy mieć dość wiedzy, żeby go od razu balansować w pełni profesjonalnie, a jednocześnie dochodzi problem czasu, chęci, wysiłku, czyli jeśli ty jako początkujący programista, albo na przykład programista doświadczony, który w Capcomie jest przeniesiony z sekcji Monster Huntera do sekcji Street Fightera, no bo nie zapominajmy, że w dużych firmach takie przetasowania są zupełnie normalne i na porządku dziennym. Ty jesteś człowiekiem, który siedział 5 lat w Monster Hunterze, o Street Fighterze to wie i nagle ty go musisz zbalansować. Nie mówię, Czekaj, że to tak jest serio? Wygląda... Naprawdę serio takie rzeczy się dzieją? Na tak, porządku dziennym? Tak, oczywiście. To znaczy, nie twierdzę, że... E może tak. Chcę powiedzieć, że zupełnym standardem jest, że w momencie, kiedy masz dużą firmę, która ogarnia dwa lub więcej projektów na raz, ktoś z projektu numer jeden jest przerzucony do projektu numer dwa. I myślę, że może to być faktycznie designer i to taki wysoko postawiony, to, to coś ważnego. <laughs> Balans to nie jest taka ważna rzecz. Znowu. W sumie. No nie, Wiesz do... co? nie, właśnie to jest to jest to, o co mi chodzi, że mamy multum czynników, które zachodzą w różnym stopniu, bo jak masz takiego człowieka, który trzymając się tego mojego przykładu z Monster Huntera wpada do Street Fightera i tak, jestem zdania, że to mogło mieć miejsce, a w innych sytuacjach miało na pewno, to to jest człowiek, który wiesz, po pierwsze nie ma doświadczenia z biatykami, więc już jest na niekorzystnej pozycji, bo musi to nadrabiać. Po drugie, on wie, że później będzie następny projekt. Więc to nie jest ktoś, kto nagle przestanie spać, bo musiałby przestać spać, żeby nadrobić 20 lat balansowania bijatyk, nawet gdyby się miał skupić na samych Street Fighterach. To już byłoby roboty na ładnych parę tygodni studiowania. I to takiej solidnej roboty. Szczególnie, że przecież Trzeba by nie tylko przeczytać te zmiany balansowe, ale jeszcze zobaczyć jakieś większe turnieje, posłuchać jak komentatorzy do tego podchodzili, jak gracze to wykorzystywali. To jest ogromne, to jest przytłaczające i to nie jest tak, że ja mówię, że ktoś celowo się nie douczył, więc jest nieukiem, tylko uważam, że jest naturalną sytuacją przy projektowaniu gier, że ktoś nie ma czasu się douczyć i z tego mogą wychodzić błędy. Szczerze mówiąc, to nie jestem pewien, czy jestem w stanie w ogóle w to uwierzyć, że jest ktoś, kto faktycznie na samym, po samym przeczytaniu tych zmian jakby nie byciu ich osobą odpowiadającą za nie wcześniej, tylko osobą, która doucza się tak, jak mówisz to żeby nigdy nie popełniła tego błędu, który wcześniej przeczytała To jest po prostu taki ogrom wiedzy, że jakoś nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś faktycznie zapamiętałby te wszystkie sytuacje i za każdym razem, kiedy widzi jakąś zagwostkę, to od razu kojarzę, że o, to jest tak jak wtedy było coś takiego w tamtej grze. Mam mhm. wrażenie, że taki ktoś gdyby na to spojrzał, to by na to zapomniał. Chyba, mhm. że dosłownie sam wcześniej spotkał się z tym samym problemem i już sam kiedyś go rozwiązywał. Czyli gdybyśmy mieli faktycznie osobę, która od 20 lat projektuje bijatyki, to tak. Ale jeśli mamy członka firmy, która od 20 lat projektuje bijatyki, czy tam nie wiem, od 20 lat interesuje się tematem, to nie jestem pewien, czy taka osoba faktycznie dałoby to coś, gdyby jej dać tę nieskończoną ilość czasu i pieniędzy? No nie, bo najważniejsze są chęci, niezależnie od czasu i pieniędzy. I to też mówię celowo, żeby wrócić do innego argumentu. Mianowicie, bijatyki nie muszą być zbalansowane. Widzisz, ja jestem zdania, że Vergil w Marvelu Trójce to jest porażka. To jest, to, jest, to jest po prostu porażka i człowiek, który odpowiadał za projekt tej postaci, powinien pochylić głowę, posypać się popiołem i przeprosić oficjalnie. Ale... I ściąć. No to swoją drogą nie będę sugerował, ale masz niezłą interpretację. Ale z tym wszystkim, co powiedziałem, to jest moja opinia, a z perspektywy Capcomu to nie jest opinia, która ma jakieś znaczenie. Powiem więcej, nie to tylko... Spo... Nie jesteś przecież ich klientem. Tak, jestem ich klientem, który i tak tę grę kupił, a potem sobie pomarudził. <laughs> Wielki mi Także wiesz, przede wszystkim to jest też istotne, że spotkałem się z taką opinią, którą różnymi swoimi ścieżkami miałem okazję potwierdzić, przynajmniej na mniejszą skalę, że w ogóle w Japonii istnieje taka mentalność, że dobrze jest kiedy w grze bijatyce masz wyraźny podział na tiery. To znaczy, kiedy jakaś postać, albo kilka postaci najlepiej, jest obiektywnie lepsza od innych postaci, bo dzięki temu gracze siadając do bijatyki i poświęcając jej ten wstępny moment, tylko trochę czasu, mogą sobie wziąć te mocniejsze postaci, od razu zacząć wygrywać przynajmniej z pecetem bez większego wysiłku, a być może i również z słabszymi graczami. Sztuką nie jest zrobić bijatykę zbalansowaną, to cytat na okładkę, sztuką jest zrobić bijatykę tak zbalansowaną, żeby istniały podziały na mocniejsze i słabsze postaci, ale żeby wszystkie postaci były zdolne do wygrywania ze wszystkimi innymi postaciami. I to oczywiście zdolne nie w tym zero-jedynkowym aspekcie, tylko w takim realistycznym ujęciu. Ja spotkałem się z takim podsumowaniem, że idealna bijatyka to taka, w której nie ma match-upów gorszych niż 5-4. I to już powinno wystarczyć. 6-4? Przepraszam, 6-4, tak, 6-4 oczywiście. <gry> Cały czas myślałem o 5-5, więc... I tak się znów. Była w taka historii poprawić. oprócz International Karate i Fighter 1? No wiesz, no tam Urban Champion, co tam jeszcze było? No, no to byłoby na tyle. To znaleźliśmy idealną dietykę. A nie, no, to, to, to, to, to. Znaczy, ty pomyślałeś o takiej, co ma same 5-5. Tak. A, no to, no to tak, to, to, to była Ale idealna nawet. Bijatyka. Jakby miała jeszcze 6-4. Nie przychodzi mi do głowy żadna inna. Zawsze znajdzie się przynajmniej 1-7-3. Wiesz co? Tak. Chciałbym podać jakieś tytuły, ale za każdym razem, jak mi jakiś przychodzi, to po chwili przychodzi mi też na myśl jakiś niewygrywalny meczap. No, wiesz, nawet tak fenomenalna bijatyka jak Gilly Gear aktualny to jest nadal bijatyka, w której Ule. bezsprzecznie przynajmniej Potemkin ma kilka matchupów 7-3. I no, no trudno, no to masz jedną postać, która jest obiektywnie słaba do tego poziomu, że w sumie to się męczysz jak nią grasz, no ale za to jest cała reszta, która jest mniej lub bardziej zbalansowana i to jest spokój. No to dlatego też właśnie, wiesz, wypowiedziałem się w stanowczym tonie i podałem wiele przykładów na, na negatywne chęci deweloperów, ale też nie dlatego to podałem, żeby twierdzić, że oni są wszyscy niekompetentni czy, czy, czy że, wiesz, hurdur, ja bym zrobił lepiej, tylko zależało mi na podkreśleniu, że w realistycznym ujęciu powiedzenie, bo widzisz, to była odpowiedź na tekst Nowrilla, który mm -hmm. powiedział, że że wszyscy deweloperzy, wszyscy producenci robiąc bijatykę chcą mieć zbalansowaną, tylko, że no biedni czasami coś tam i faflunienie się. Nie. Oni niekoniecznie muszą chcieć, niekoniecznie powinni chcieć i jest masa przykładów na to, że często nie mogą chcieć. Dobra, to na zakończenie pogadajmy jeszcze o przyszłości bijatyk. Tak no. się składa, że dosłownie dzisiaj Game Informer zrobił listę dziesięciu gier Uwielbiam, jak coś się zaczyna. Tytuł posta zaczyna się 10 gier, które. Uh -huh, uh -huh. Od razu wtedy wiesz, że to jest dobry post. wart mojej uwagi, wart kliknięcia. No, 10... Cieszę się. No. 10 indie biatyk, na które warto zwracać uwagę, na których warto trzymać oko. Ja skorzystam z tej okazji, żeby powiedzieć, że w ogóle robienie indie bijatyki to jest dla mnie absurdalny pomysł, ale proszę, kontynuuj. A czemu? No jak to czemu? Masz Masz maksymalnie niszowy gatunek i w jego obrębie tworzysz jeszcze niszową produkcję, którą, no nie wiem, co ty chcesz mieć, 10 tysięcy sprzedanych sztuk? No jasne, no masz takie opcje. No, Skullgirlsy chyba całkiem nieźle się sprzedały. Okej, okay, ale Skullgirls to po pierwsze... O ile był indie produkt, o tyle był indie produkt robiony przez Majka Z, którego nie tylko bardzo dobrze znali w Stanach, ale który jeszcze wcześniej miał okazję się wypromować i dotrzeć do szerszej gawiedzi, choćby przez to, że nagrywał oficjalne tutoriale dorzucane do limitowanych edycji Blaze Blue. Więc wiesz, indie owszem, ale z mózgiem. No i trzeba zaufać. Okej. Okay. Więc, a skoro pytasz, no właśnie chodzi o to, żeby znaleźć jakieś ciekawe pomysły, na przykład nie zamknięte w tych klapeczkach, że musi być bijatyka 2D mhm. z y, tam paskami życia i, i supera, tylko na przykład może być gra Absolver. Mhm. Słyszałeś o tej grze? Nie. Co ona ma do zaoferowania? E, no właśnie przynajmniej w tym, że ja też o niej nie słyszałem. To ma być takie Dark Souls, tylko, że bijatyka. Aha. Jak to Dark fascynujące. Souls jak nie mogę się doczekać farony. tych w, w Absolvera. To cieszę się, że mamy tyle do powiedzenia. Następna <coughs> na liście jest Brolhala, no, czyli to już, podróbka no. smasza. A zaraz po niej jest Brawlout, czyli podróbka smasza. Tą drugą widziałem jakiś kemple i wyglądała śmiesznie, bo hitboxy były takie totalnie dziwaczne i były śmieszne, dziwne sytuacje, więc te, takie rzeczy lubię, a Brawlhalla nie wiem. Słyszałem złe rzeczy no ja też nie miałem nic interesującego do usłyszenia na temat Brochali, ale wiesz co, to jest temat, który akurat można podjąć, no bo okej, okay, ja rozumiem, że ktoś chce, ale czym, jak smaszy Smash nie jest popularną grą dlatego, że ma jakieś fascynujące mechanizmy, że ma super głęboką zawartość dla pojedynczego gracza, czy cokolwiek. Smash jest popularny, bo składa się z postaci Nintendo, które mają wysoką rozpoznawalność i to sprawiło, że ludzie się przykleili do tej gry, a potem jak się okazało, że ten system jest spoko i ma coś do zaoferowania, to przy niej zostali. Ale ja, to akurat, ale ja akurat właśnie bardzo dobrze to rozumiem, tylko wydaje mi się, że wykonania są takie sobie, no bo ewidentnie problemem jest właśnie to, że Smash Bros. Melee było bardzo fajną, turniejową, rywalizacyjną grą, w którą ludzie naprawdę nauczyli się w bardzo fajny sposób grać, bardzo techniczny poruszając się postaciami w niesamowicie szybki sposób i jest to bardzo nietypowa bijatyka, z... która wymaga trochę innych umiejętności dla fanów takich jak ja, którzy na przykład bardzo lubią przy wszystkim szybkie bijatyki, to dlatego ja przez mieli bardzo lubiłem jakiś czas. Nigdy nie mhm. chciało mi się nauczyć w nie grać, bo no właśnie jest jedną z tych gier, które wymagają ogromnej egzekucji jako swojego podstawowego skilla, mhm. zręczności, umiejętności. Natomiast mhm. no... No i właśnie jest ten problem, że niestety pan Sakurai, który jest twórcą serii powiedział, że to nie ma być gra rywalizacyjna, tylko to ma być gra imprezowa, co jest cytatem przywłaszczanym przez ludzi, którym zależy na tym, żeby ostatecznie powiedzieć, że smacznie jest bijatyką, bo, bo nie. Więc nie dziwię się, że. ale to też z kolei rodzi takie problemy, że następne gry z serii no, usuwają te glitche czy feature'y, które pozwalały postaciom się tak szybko poruszać. A zamiast tego dodają na przykład mechaniki, takie, że Twoja postać może się w losowym momencie poślizgnąć i nie da się tego wyłączyć. Więc nie dziwię się, że jest jakiś tam. aby biorąc że smash właśnie mieli, mimo że jest grą już 15-letnią, więcej, 16 mhm. ludzie Coś nadal go tak. grają, ludzie nadal się nie mierają, więc, ale z drugiej strony są tacy, co wolą już grać w tego Smash'a 4, który obiektywnie nie jest tak ciekawą grą, jeśli chodzi właśnie o prędkość, jeśli chodzi o. E możliwości dla gracza o jakieś tam pokazywanie swojego technicznego skilla i rozkminianie, ale i tak ludzie w nią grają, bo po prostu chcą już coś nowego. Więc to jest dla mnie ewidentna nisza, że skoro pan Sakurai nie chce zrobić rywalizacyjnej gry w tym stylu, to my zrobimy rywalizacyjną grę w tym stylu. aha. No dobra, to jest faktycznie ujęcie, o którym nie myślałem. Oczywiście przyszło mi do głowy, że no, w Mili się gra na Gamecubach i trzeba mieć odpowiednio wadliwy kontroler, żeby wygrywać turnieje. PS, no, to, to jest tak kolejny tak. problem, który mógłby rozwiązać następna gra tego typu. Tak, no bo właśnie bo o to ja... chodzi też. Nikt nie robi gier tego typu, oprócz Nintendo. A to jest mhm. po prostu. No, generalnie jest, znajdź mi. To, to stwierdzenie może mnie ugryźć w tyłek, ale znajdź mi dwie takie standardowe, typowe bijetyki, do których każdy się zgodzi, że są bijetyką, które różnią się od siebie bardziej niż dowolna z nich różni się od mili. Aha, aha, aha. A jednocześnie mili jak dla mnie jest, dla mnie, ja widzę w tej grze to samo co widzę w bietkach. to samo bicie się jeden na jeden, to samą prędkość, ten sam rodzaj kontroli nad swoją postacią, ale też jednocześnie czytania swojego przeciwnika, to, że te rundy są takie krótkie, zwięzłe, jakby w tych grach szukam dokładnie tego samego. Uh -huh. Więc gdyby było więcej takich gier, to może znalazłbym coś dla siebie. Ja, ja akurat byłbym dobrym targetem, gdyby faktycznie jedna z tych gier była dobra i popularna, bo już jakości hali, i to słyszałem, no takie sobie rzeczy. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Czaja. No właśnie, to, to co chciałem powiedzieć to, że tak, przyszło mi do głowy, że Mili jest najpopularniejszym Smashem, a jest grany na 16-letniej czy tam 18-letniej konsoli, więc faktycznie jest taka niby nisza, ale ja uważam, że ta nisza jest pozorna właśnie dlatego, że dałbyś radę przekonać na przykład turniejowe top 32 Smasha, jakiś nie wiem, 40 najlepszych graczy, że hej, słuchajcie, tu jest dokładnie to, czego oczekujecie, tylko w przystępniejszej formie, nowoczesnej i tak dalej, ale nie sądzę, że przekonałbyś setki ludzi, którzy grają w Smasha dlatego, że po pierwsze jest tam czynnik rywalizacyjny, który ich przyciąga, a po drugie mogą grać Jigglypuffem, Sheik, kimkolwiek, Marthem i całą resztą Nintendowej Ferajny. Ale mam wrażenie, że ci ludzie właśnie mimo wszystko. To są ci ludzie, którzy przeszli tam do Brawla, a potem do czwórki. A przy mili zostali ci ludzie, którzy. No, to, że to są postaci Nintendo jest dla nich jakimś bonusem. Ale come on, nie siedzisz przy Bijatyce 15 lat tylko dlatego, że lubisz w niej postaci za to, że były w innych fajnych grach, które też lubisz. No, nie przeceniaj ludzi. No dobra, co mamy dalej na liście? Co mamy dalej na liście, ale to jest pytanie. Na liście mamy Cerebro I zaraz po niej w parze Gang Beasts. Nie? Tak. Nie. Co powiesz mi o Cerebro? Um, było takie? Taki klon Marvela dwójki. A tak, tak, tak. tak. To jest ta gra, która jest wzorowana niby na następce duchowego Marvel vs Capcom 2. To jest wszystko, co o niej wiem i nie podobają mi się projekty postaci. To jest przyszłość. Musisz patrzeć na nią swoim okiem i trzymać oko na niej. No. Wydaje mi się, że Gangbist. Tak, jest... tak, Tak, tak, Gangbist z jest gra Sirlina, tak? Tego od Szachów 2.0. Gangbist, to w ogóle wydaje mi się, że chyba była gra, o którą ocierał się Tim Schafer, nie? Tak. I w Gangbist masz tylko paski życia podzielone albo na 5 albo 7 bloczków. I masz eee. specjalne pod przyciskiem i masz Yomi, Counter, który polega na tym, że puszczasz kontroler i wtedy rzut ci się przerywa. To są bardzo fajne mechaniki, to jest bardzo fajna gra oparta na fundamenty i polecam ją wszystkim. Gangbist. Zresztą, co, jak oglądałem gameplay z Gangbists, to wydawało mi się, że takich rzeczy tam nie ma, ale też jak oglądałem gameplay z tej gry, to mnie nie interesowały. Okej, okay, to teraz gra o wrestlingu, w, w której poruszasz się takimi kolorowymi blobkami z... z rasteliny czy czegoś i masz mechanikę, że możesz łapać swoich przeciwników i masz się poruszać. Jest to taka typowa imprezowa gierka oparta o fizykę. Ja tylko cię Jaram poinformuję, się. że wszelkie wspomnienia dzieła króla, łgarzy i że żebraków zostają wycięte. Wow. To jest, tak odpłaca mi się to, że pomagasz mi montować. Warto no, było. No, no, no. Nie. Tego, tego pana to nie można promować. Więc możemy przejść do Nidhogga dwójki. Tak? Tak. Jak uczy nas artykuł, pierwotny, oryginalny Nidhog znalazł wspaniały balans pomiędzy wieloma ścieżkami, których gracz może użyć, żeby zaatakować, a jednocześnie nie przytłaczała gracza niuansami systemowymi. Uważaj, tego, uważaj, uważaj, uważaj. No? Możesz uderzyć na trzech różnych wysokościach Wow. Albo możesz rzucić mieczem. Wow. Więcej masz... opcji niż fantasy strajku. Masz też dive kick. Niesamowite. Niesamowity. No. Cios z powietrza, kto by pomyślał? No, skok z nogą z powietrza. To pierwsza gra. No i, i potem jak sobie... kogoś uderzasz, to przychodzisz na następny ekran, jak w Urban Champions. Mhm. Mm o. Oh. Tylko, że tutaj musisz uderzyć tylko raz, a w Urban Champions trzeba było kogoś przepchnąć do końca ekran. Trochę jak w Smash'u wypchnąć poza ekran. Hmm. No tak, można by nazwać Nithoga takim spadkobiercą duchowym Urban Champion. Taką modernizacją starego klasyka. Sześć, że Omen of Sorrow? Tak, to jest to, co wychodzi na PS4 i miało już swój trailer i wygląda jakby było we wczesnej Alfie. No, powiedzmy późnej Alfie. Dam im to. Ty, ty jesteś fanem horrorów, nie? To gra dla ciebie. Tak, tak. Uwielbiam niskiej jakości trójwymiarowe pijatyki, które nie powinny wyjść. To, to może Pocket Rumble cię zaciekawi? A Pocket Rumble to by mnie zaciekawiło. Wychodzi na PSP, prawda? Chyba nie. Wychodzi na Game Boy Advance. A. No dobra. Może będzie jakiś remaster na PSP albo chociaż na dual screen. A. Ale nie, wiesz co? Akurat Pocket Rumble to jest jedyna gra z całej tej listy, o której miałbym coś pozytywnego do powiedzenia. Bo tutaj przynajmniej widać, że to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił Moim wielkim projektem będzie bijatyka i patrzcie, jakie esporty robimy i się sponsorujemy i w ogóle Sony nas hostuje i lecimy. Tylko to jest gra, którą sobie zrobił ktoś, kto nagrał się spoko, dużo w przenośne gry bijatyki SMK z Neo Geo Pocket Color i, i chciał to odtworzyć. I to wygląda całkiem spoko. Ostatni tytuł, Unholy Night, który generalnie wychodzi na SNES-a. Mm -hmm. tak i to nie jest żart jak z tym Gameboyem tylko dosłownie twór ludzie w 2017 roku stwierdzili a zróbmy gry na SNES bo to takie śmieszne jaram się, jaram się. no, no więc... to jest super nawet znaczy fajna ciekawostka fajnie że ludzie robią takie rzeczy takie hakowanie trochę tylko mm -hmm. że w takim razie nie, nie do końca interesuje mnie i system bo i tak w nią nigdy nie zagram pewnie no tak już nie mówiąc o tym, że ona wygląda jak gra ze SNES-a. A... Musi na nim chodzić, więc... No, a Myślę, że możemy się zgodzić, że SNES był rewolucyjną konsolą, ale platforma do bijatyk to z niego żadna. Mm -hmm. Weapon Lord więc... był spoko. Panie i panowie, oto przyszłość bijatyk. Tak. Y musicie kliknąć dalej, bo numer 3 was zaskoczy. Marvel vs. Capcom Infinite te dziesięć tytułów, które wymyśliliśmy, to w sumie tyle. Tam, że sprzuć tylko Arika może nas uratować, ale coś jej się do tego nie spieszy. Jeśli jednak chcecie przekazać swoje wyrazy poparcia dla Ariki i naszego nadzorowania postępów nad jej grą, to pamiętajcie, żeby napisać nam wylewnego, rozrzewnionego maila na hitboxy i frame, małpa, Możecie napisać, co sądzicie o grze w... Ah... <sighs>